nalej sobie więcej, herbaty. Jeszcze w ogóle nie piłam, panie Szaraku, bez piątej klepki. Trudno więc, żebym nalała sobie więcej. Trudno, żebyś nalała sobie mniej, bo przecież nalać więcej niż nic jest bardzo łatwo. Przesuńmy się o jedno miejsce. To ten suseł zalał cały spodek. Czy ja też mam się przesunąć? Oczywiście. Nie mamy czasu na zmianę naczyń, bo ten podwieczorek trwa wiecznie. Dlaczego? Ponieważ na moim zegarku jest zawsze szósta, a o szóste Jada się pod wieczorem. Dość przecież... tych pytań! Niech Susel nam coś opowie! Hej, hej, suśle! Opowiedz coś! Oj. Były sobie trzy siostry, które mieszkały na dnie studni. Jak długo tam mieszkały? Od studni oczywiście. A, a czym się żywiły? Syropem. Dlaczego syropem? Bo w tej studni był syrop. A nie musiało im być przyjemnie. Przeciwnie. Było im wprost słodko, że też ty nie rozumiesz najprostszych rzeczy. A wam się zdaje, że zjedliście na podwieczorek wszystkie rozumy. Aha, a kto teraz robi przycinki? No wiecie, mam tego dość. To był najgłupszy podwieczorek w moim życiu. Odchodząc zobaczyłam jeszcze jak zwariowany kapelusznik i szarak bez piątej klepki wsadzali susła do dzbanka z herbatą. Nagle ujrzałam przed sobą w jednym z drzew ukryte drzwi Odgryzłam kawałek grzyba Który miałam w kieszonce I Znalazłam się wreszcie W wymarzonym ogrodzie Między wspaniałymi kwietnikami I wodotryskami Dwóch ogrodników Przemalowywało białe róże Na kolor czerwony A ci ogrodnicy piątka i siódemka To były karty do gry Uważaj, piątko, jak możesz pryskać mi tak na ubranie? Trudziłeś mnie w okieć, a nie? Bądź bezczelny. Wczoraj królowa ostrzegała cię, że zostaniesz ścięty. Przyniosłem kucharce zamiast cebuli sadzonki tulipanu. Wytłumaczcie mi, proszę, po co przemalowujecie te róże? Idzie o to, proszę panienki, że to miały być czerwone róża, a my przez pomyłkę zasadziliśmy białe. Gdyby królowa się dowiedziała, kazałaby nas ściąć. Królowa! Królowa! O jej żołnierze! Dworzanie i dostojni goście! A to przecież Biały Królik i balet Kier! Ach! Króli! Królowa Kier! Czy nie powinnam rzucić się na Ziemię tak jak ci ogrodnicy? Ale jaki pożytek byłby z takich uroczystych pochodów, gdyby wszyscy na ich widok padali na twarz i nikt nie mógł się im przyglądać? Co to za dziewczynka, walecie Kier? To jest. To jest. wasza królewska mość. Jesteś głupi jak but. Powiedz, jak się nazywasz, moje dziecko? Nazywam się Alicja. Proszę waszej królewskiej mości. A kto to są ci tutaj na ziemi? mam pojęcia, to nie moja sprawa. Ściąć ją. Ściąć ją natychmiast. Bzdura. Ależ żono, przecież to tylko dziecko. Odwrócić ich. Aha. A coście tu robili? Dobraszamy się łaski waszej królewskiej mości. Próbowaliśmy. Już widzę. Przemalowywaliście róże. Hej, żołnierze. Ściąć ich. Rozkaz wasza królewska mości. Kowajcie się tutaj, w donicy. Nikt was nie znajdzie. O, widzicie? Już żołnierze przyłączają się do pochodu. Czy zostali ścięci? Ech, oczywiście. To świetne. Umiesz grać w krokieta? Umiem. Wszyscy na swoje miejsca. Zaczynamy. Był to najdziwniejszy w świecie krokiet. Zamiast kul grano jeżami. Za kije służyły flamingi. Żołnierze wyginali się zastępując bramki. O normalnej grze nie było mowy. Jak ci się powodzi? Ach, to pan, panie kocie dziwaku. A właściwie tylko pański uśmiech. Zaczekam z odpowiedzią, aż ukażą się uszy. O, już są... Czy nie uważasz, że ta gra jest zupełnie bez sensu? Skoro poruszasz drażliwy temat, sprawę do końca wyjaśnić chcę. Żadnego sensu gra wasza nie ma, bo sens w ogóle nie wchodzi w grę. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, Żaden jedzenia kęs nie ma sensu, Gry są bez sensu, sny są bez sensu, Nawet niestety sens nie ma sensu. Jest bezsensowne twoje pytanie, O gdzież tu sensu szukać, a gdzież?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 Ci się podoba królowa? Wcale mi się nie podoba. Ona tak strasznie... Co, moje dziecko? T -t tak strasznie dobrze gra w krokieta, że, że grając z nią nie ma się nadziei na wygraną. <śmiech> Bardzo <śmiech> słusznie, moje dziecko. I to było niebezpieczne. Brawo. Miesz, z kim ty właściwie rozmawiasz, Alicjo? <śmiech> to mój przyjaciel, kot dziwak. Pozwoli wasza królewska mość, że go przedstawi. On mi się zupełnie nie podoba. Ale może pocalować mnie w rękę, jeśli chce. Wcale nie chce. Bezczelność. C co się stało? Chciałbym, żebyś usunęła stąd tego kota, kochanie. I ściąć go? Sam pobiegnę po kata. Usiłowałam jeszcze grać w krokieta, ale było to beznadziejne. Jerze wciąż uciekały, flamingi gryzły się między sobą. Nagle ujrzałam wokół kociej głowy wielkie zbiegowisko. Ja jestem kat i mówię wam, że nie obchodzi mnie ta głowa. Od czegóż ją odcinać mam, gdy temu kotu brak tułowia? Mój kacie pełni powinność swą i nie chce słyszeć ani słowa. Jest głowa jest, więc ścinaj ją, by spadła zaraz kocia głowa kat pełnić swą powinność ma, bo pragnę tego ja, królowa. A jeśli wnet nie zetnie łba, to spadnie tu niejedna głowa. To jest kot księżnej. Może ona coś poradzi? Księżna jest uwięziona. Hej, kacie, sprowadź ją tu natychmiast. Już lecę. A my grajmy dalej w krokieta. Jeśli ktoś nie będzie grał, każe go ściąć. I gra potoczyła się dalej. Z tym, że jeże wcale nie chciały się toczyć, a flamingi. Cieszę się, że cię widzę, moja mała. Księżna! Czy nie uważa pani, że ta gra... Niewątpliwie. A stąd płynie morał, że na pochyłe drzewo każda koza skacze. Gdyby nie skakała, to by nóżki nie złamała. A stąd wynika morał, że przyszła koza do króla. Ściąć ją i jego! I was wszystkich także Powiedz mi Alicjo Czy widziałaś już niby żółwia? Nie, nie widziałam Przedstawię ci go, chodź Jesteście wszyscy ułaskawieni To doskonale Co, co, co, co doskonale? Że wasza królewska mość Przedstawi mi niby żółwia Hej smoku, smoku Nie wyleguj się i nie rycz tylko zaprowadź tę dziewczynkę do niby żółwia i niech jej opowie swoją historię. Pa, pa. A świetny kawał, co? Ha. O. A, jaki kawał? A, no ona i jej pomysły. Nikt tu jeszcze nie został ścięty. Chodź ze mną. I czy to niby żółw? Tak, tak. To on właśnie. A co mu się stało? Nic, absolutnie nic. Słuchaj no, ta panienka chciałaby usłyszeć twoją historię. Dobrze, słuchajcie oboje i nie odzywajcie się, dopóki nie skończy. Nie wiem, jak on może skończyć, skoro wcale nie zaczyna. Kiedyś, och, kiedyś byłem prawdziwym żółwie Chodziłem do morskiej szkoły. Naszym nauczycielem był stary, bezzębny rekin, którego nazywaliśmy piłą. Dlaczego nazywaliście go piłą, skoro był rekinem, a w dodatku nie miał zębów? Ponieważ piłował nas w czasie lekcji. A, a jakie mieliście przedmioty? Przede wszystkim zgrzytanie i, i zwisanie. Czy, czytanie i... Pisanie. I, I cztery działania. Podawanie, odejmowanie, mrożenie i gdzielenie. Gdzielenie? Nigdy nie słyszałam o gdzieleniu. A co to za przedmiot? Nigdy nie słyszałaś o gdzieleniu? Nie. A, a co mówi nauczyciel, gdy część uczniów nie zdążyła na czas zrobić klasówki? Nie wiem. Nauczyciel pyta wówczas, a gdzie lenie którzy nie oddali jeszcze zeszytów. Ach, tak. I czego jeszcze uczyliście się w szkole? No więc była gimnastyka, roboty zręczne oraz frasunki z uwzględnieniem falowania kolejnego. A, pewnie gimnastyka, roboty ręczne i hmm. rysunki z uwzględnieniem malowania olejnego. Hmm. A jak było z ćwiczeniami? O, świetnie, znakomicie. Byliśmy ćwiczeni przy każdej okazji. Czy znasz rakowego kadryla? Nie, nie znam. O, zaśpiewamy ci go i zatańczymy. Zaczynaj, smoku. Mała ryba z rakiem, szup starą, pląsał żabą, Rzekła mą do ślimaka, oni tańczą bardzo słabo. Z zagranicznych wiem w żurnali, że dziś tańczy się inaczej, Daj więc próbkę mój ślimaku, tej zwinności swej ślimaczej. Chcesz czy nie chcesz, chcesz czy nie chcesz, nie chcesz, chcesz, nie chcesz. Czy nie chcesz. Nie Bardzo proszę się zastanów, chcesz nie czy nie chcesz, nie chcesz, czy nie chcesz brałczyć mnie modnych tanów? Taki taniec mój, ślimaku, ma naprawdę mnóstwo zalet Aż na środek oceanu ten powiedzie nas ten Na to ślimak tak się śpieszę, że wybaczcie moje panie Lecz zupełnie nie mam czasu na pląsanie w oceanie Nie chcę, nie dbam, nie chcę, nie dbam nie chcę tańczyć, ja szalony. Nie chcę, nie dbam, nie chcę nie, nie chcę, nie dbam, nie dbam o dalekie strony. Odległość nie gra żadnej roli, tak, ja po na że bowiem po tamtej morza stronie jest przecież drugi brzeg. Im oddalamy się stąd bardziej, tym bliżej mamy tam. Ja, mój ślimak uchodząc z tyłem, te sprawy dobrze znam Chcesz czy nie chcesz Chcesz czy nie chcesz Więc przejmie Cię by damy Chcesz czy nie chcesz Chcesz czy nie chcesz Tańczyć tak jak pragną damy No, ho, ho, bo, i, I czy to nie piękne? Cuda A, a, a nasz taniec? was. A, a szkoda, że nie widziałaś, jak to się tańczy z rybami. Dlaczego? One są niezwykle zwinne. Widać to, kiedy się śledzi ich ruchy. Czyje ruchy? Śledzi? Rzecz jasna. A Weź pod uwagę, że ryby uprawiają wciąż biegi przez płotki i ćwiczenia na linach. Są fantastycznie utanecznione, Nawet mi nogi. Właśnie. Taniec wyrobił im nogi zupełnie nadzwyczajnie. Czy oko nie? Oko? Nie. Niestety taniec nie wyrobił im oka. Y -y, raki tańczą też nieźle. Y -y, czy wiesz coś o rakach? Znam o nich piosenkę. C nie to rak, nie rozmyśla sobie tak, gdzie rak ta, bawić raczy, czy na szczypcach swoich graczy, może z ostrożności raczej, w jakiej tkwi kryjówce raczej. Gdzie rak, nie to rak, a o tacie wieści brak, doszedł biedny aż pod raków i tam pyta braci raków, a ci na to że jest rak, rak, ta, ta, ta, ta rak. Zaczyna. Proces się zaczyna! Obiegliśmy w te pędy do sądu, gdzie na tronie zasiadali król i królowa Kier, a przed nimi stał skuty łańcuchami walet Kier. Obok króla siedział biały królik z trąbką w jednej ręce i swoim pergaminu w drugiej. Różne zwierzątka, między innymi biś, zasiadały na ławie przysięgłych, a na tacy leżały jakieś apetycznie wyglądające ciasy. Geroldzie, odczytaj akt oskarżenia <śmiech> Napiekła ciastek królowa Kier Bo się zbliżała gwiazdka Ale podpatrzył ją walet Kier I porwał wszystkie ciastka Wydajcie wyrok A Nie, jeszcze nie, nie Trzeba przedtem załatwić mnóstwo rzeczy. No, no to wezwij Pierwszego świadka. Szarak. Bez piątej klepki jestem. Przepraszam, że przyszedłem z filiżanką, ale nie zdążyłem dopić herbaty. A kiedy zacząłeś pić? 14 marca? 15. 16. Dlaczego tamten świadek nie zdjął kapelusza? Jestem kapelusznikiem. Wypędzić go. Ściąć mu głowę razem z kapeluszem. Nie rozpychaj się, Alicjo. Nie mam na to rady. Znowu rosnę, pani suśle. Nie masz prawa rosnąć tutaj. Każdy ma prawo, pan też rośnie. Ale rozsądnie, z umiarem. Czy ten kapelusznik został ścięty? Oczywiście, o, oczywiście. Teraz zeznaje kucharka. Z czego na ogół robi się ciastka? <śmiech> Ściąć ją i szybciej wydać wyrok. Chwileczkę, chwileczkę. Mam tutaj niesłychanie ważny dokument. List pisany prawdopodobnie przez oskarżonego. Czy to jego pismo? A, Nie to musiał podrobić czyjś charakter pisma. Nie pisałem tego listu i nie ma na nim mojego podpisu. O tym gorzej dla ciebie. Musiałeś knuć coś niecnego. W przeciwnym bowiem razie podpisałbyś się, jak każdy uczciwy człowiek. Odczytaj ten list, króliku. <śmiech> <śmiech> od którego miejsca mam rozpocząć? Zaczynaj od początku. Doczytaj do końca, a potem... Przerwi czytanie. O. Aha. Mówiono mi, żeś u niej przykroć, powiedział jemu, że choć im to wielką sprawia przykrość. Niestety pływam źle, jej dałem jedno, oni dali. Jak sądzę, raczej dwa, lecz jeśli rzecz tak pójdzie dalej, ucierpi babka twa. Wydaje się, że wyście sami, nie znając roli swej, przeszkodą byli między nami i nimi w domu jej więc mimo stanowiska obu przedstawmy sprawę im w formie sekretu między tobą mną wami oraz nim to jasne zupełnie ciemny następny śladek Alicja obecna co wiesz o tej sprawie nic zupełnie nic zupełnie a to jest niesłychanie ważna okoliczność <śmiech> raczej niesłychanie nieważna okoliczność no e, oczywiście ważna nieważna ważna nieważna prawo numer czterdzieści Wszystkie osoby liczące mile wzrostu winny natychmiast opuścić salę sądową. Nie mam mili wzrostu. Ona ma mile, moi mili. To był dowcip. Być może, ale takiego prawa nie ma. To jest najstarsze prawo w kodeksie. Wobec tego powinno mieć numer 1, a nie 42. Niech przysięgli... Naradzą się nad wyrokiem. Nie, nie, nie. W niech wydadzą wyrok, a potem niech się zastanawiają. Bzdura! I siądź ją, siądź ją! Ha! Myślicie, że was się boję? Jesteście zwykłą talią kart, niczym więcej. I wtedy cała talia kart uniosła się w górę. I zobaczyłam, że te karty to. Zwiędłe liście, i że śpię w ogrodzie z głową na kolanach siostry, i że to wszystko był sen, nadzwyczajny sen. Nowy sen, no był sen, no był sen. Najdziwniejszy z wszystkich snów. Nowy sen, nowy sen. To był sen Chciałabym go prześnić snu. To sen fantastyczny śmiech.